Podcast, inny koncept. Zaczynamy od dwóch małych wskazówek. Pierwsza z nich tyczy się osób, które coś nagrywają, a potem z tym robią cokolwiek. Ale nagrywają w swoim tak zwanym przenośnym studio, czyli na przykład na dyktafonie jakimś. Warto przed wyjściem z domu... Przed zabraniem się za to poważne nagrywanie sprawdzić stan baterii i ilość miejsca na karcie pamięci. To robię teraz w bo czeka mnie wyjście. Wyjście, do którego też się przygotowuję, a przy okazji robiąc obiad i, i, i to jest y, podpowiedź numer dwa. Dla osób, którym zdarza się popełnić jakąś rzecz w kuchni, mianowicie podpowiedź o klepaniu kotletów. Kotlet to jest taka fajna rzecz, nie? Masz sobie kawałek mięska, czasem trzeba go rozklepać tłuczkiem. Z tym, że no klepie wtedy, hałasuje się strasznie, jak się wali tym młotem w mięcho, Mnóstwo, mnóstwo stukania głośnego, irytującego, Wszystko, wszystkie szklanki, blaty, meble, trzęsą się przy tym, mięso, posoka z tego mięsa, tryska na wszystkie strony. tak To jest taka wersja Gore w kuchni. No i, i jeszcze rzecz, która jest według mnie w tym wszystkim najgorsza, jak niektórzy mają drewniany tłuczek z taką drewnianą końcówką bez, bez metalowej powłoczki, to wydłubywanie resztków mięsidła z tego jest istną mordęgą. Więc, żeby wyeliminować stukanie, należy włożyć jakiś cienki ręczniczek albo złożoną ścierkę dosyć grubą pod deskę, którą będziemy klepać. Zamortyzuje ona w znacznym stopniu stukanie. A na samego tego kotleta, na sam kawałek mięsa, najlepiej położyć kawałek worka jakiegoś zwykłej jednorazówki i przez nią właśnie klepać. Dzięki temu raz, że mięso nie tryska, 2 no to yy, młotek będzie czysty, nie trzeba będzie wydubywać tego mięsidła, który, i, którego zawsze potem zostają jakieś resztki yy, i wkładamy to na nie wiadomo ile a coś tutaj mi się kipi. Wkładamy na nie wiadomo ile taki zarazczkowany yy, tłuczek do szuflady. Wszystko się tam psuje, potem znowu to wyciągamy na szybko, nawet nie zauważymy, że to jest pełno zepsutych jakichś cywilizacji, bakterii, zarazków śmiercionośnych, które mogą spowodować pandemię. Jemy to potem, bo się to przedostaje do naszego jedzenia, i jak będziemy na innych kichać, to spowodujemy. Spowodujemy coś takiego, że się zombie pojawią Które będą polować na, na yy, Kotlety, mięso Takie go resztki Wykichaliśmy na nie Zbyt długi trochę ten wstęp Ale dzisiaj chyba będzie taki rozlekły odcinek Nie wiem, nie wiem, mam nadzieję, że mi się to uda nagrać Bo, bo pakuje się powoli yy, Parę rzeczy do plecaka muszę wrzucić i Idziemy sobie z. Okaże się z kimś w następnym, z kim w następnym wejściu. Y, idziemy sobie y, przejść górami. Może nie do końca, jak patrzyłem na mapę dokładnie, to wychodzi, że znaczna część trasy będzie wieść nas przez wsie i różne takie drogi. Ale bardziej chodzi o to, że nocna wyprawa i wyprawa długa. Dla osób, które. Nie przepadają za odcinkami bardziej rozwlekłymi, za odcinkami yy, beztematycznymi, tudzież wielotematycznymi, te no to ostrzeżenie, nie nie słuchajcie tego. Nie spodoba Wam się. Nie jesteście prawdziwymi słuchaczami, zapaleńcami podcastingu autorskiego. W ogóle nie, nie fajni jesteście. Idźcie sobie! Idźcie! No, mam nadzieję, że zostali sami fajni słuchacze, którym sprawi masę rozkoszy pławienie się w dźwiękach, które będziemy Wam wypowiadać w Wasze brudne, tak bardzo brudne uszy. Wtedy się tam jakieś komory powietrzne tworzy, jak A, tworzy, bo widzisz, żeby ja sobie mogę poświecić i zobaczyć, na jaką mam czułość nastawione. A. Trochę wieje, ale myślę, że, jest, że będzie spoko. Powinno go nawet łapać, jak podejdziemy bliżej trochę. To weź tam skieruj mikrofon na psa. Wtedy złapie za dużo wiatru. Wyszliśmy, idziemy prawie że szlakiem, ale to jest celowe zgubienie szlaku, żeby sobie nieco skrócić drogę. Skoro i tak i tak mamy iść kawał drogi asfaltem przez wsię, no to po co wychodzić na pagórek tylko, żeby zmienić szlak z jednego na drugi. Lepiej już skrócić sobie o kilometr co jest niewielkim procentem tylko całej trasy. I tak jest ciemno i nikt nie zauważy, że skróciliśmy szlak. Nie będzie Prawda, nikt, nikt nie będzie nas obrzucać z gniłymi jabłkami, że, że oszukujemy. Poszliśmy na łatwiznę jak jakieś leszcza albo coś. Zauważyłem, teraz sobie zdałem sprawę, że że e... Ułożyłem rzeczy w swoim plecaku pod względem dostępu, tak jak idzie priorytety, jak idę Na dole tam jakieś, jakieś ubranie, jakieś coś tam, potem żarcie, a na samej górze w takiej podręcznej, najbardziej kieszące. Butelka wody, ale na tej butelce wody, na samym szczycie nagrywajka. A, e, i a gdzie masz apteczkę na samym dnie? Gdzieś z boku. Nie, nie będzie potrzebna. Po co bym miał ratować twoje życie? Słone. Przed nami ktoś idzie, robimy pauzę. Nagrywanie gada. <laughs> na, na pewno nas słyszały te dwie bardzo niebezpieczne gimnazjalistki. Idziemy tak jak przez las, więc nas mogły zgwałcić. Ryzykujemy. Specjalnie dla nagrania. Jakby, tak, jakby tak. się nas rzuciły, to bym mógł szybko włączyć nagrywanie. Byłaby relacja. Znowu ktoś idzie. Co? Albo to piesek, albo mi się światło y, się odbija w oku. Chyba nie. Chyba to tylko Kęcina. jakaś kolejna. Nic Już nim. masz ten. Ciemnofobię. A, patrz, bo to są to są kupy. te... Kupy. Nie kupy. Plamy to jest, Krwi? Y, y, ktoś został zalany nieterem, smołą. O, jak tutaj dziury łatali. Tak? Są takie podłużne pasy, chyba. Albo jakiś inny asfalt, asfalt ciemniejszy. Ciemne plany na asfalcie. W każdym razie wysiedliśmy sobie, tak jak mieliśmy wysiąść w Antrychowie z autobusu, z autobusu. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bez problemów Narodowy autobus, bo ma I... w nazwie Pol warto wspomnieć I... propos... od razu, jak tylko wyszliśmy na szlak to zaraz go zgubiliśmy bo, bo poszliśmy sobie, skręciłem ja skręciłem, przyznaję się do tego skręciłem ha. w nieco złą ścieżynkę w Lasku ja się się co wróciliśmy, ale to tylko ile? 200 metrów, 300, nadłożyliśmy, nie więcej. Chyba samochód jedzie. jedzie, jedzie. Jesteśmy pod lampą, ej jak nas weźmie za tirówki, nie jest tirem, ale ulga. Nawet co myśli kierowca samochodu jak dwóch ludzi na wsi pod latarnią nagrywa coś na dyktafon? Nie widzi na dyktafonu. Widział. Nie widzi nagrywajki. Jak bym mógł czachne. widzieć? Tak, masz rację. na rzeczy już są niewidoczne. Idzie się fajnie. Troszkę pokropiło, ale to tak bardzo symbolicznie. To były kupy nosorożca. Ustaliliśmy po drodze, tak. jak to się dzieje, że one na nas spadały w takich drobinkach małych z Odtwierdza. wody jakby. To się dzieje dlatego, bo nosorożec ma duże ciśnienie jak robię kupę, to wysprzeliwuje tak wysoko, wysoko i się rozbija o twarde chmury. Rozbija się o te I chmury tak i w takich, w takich drobinkach spada. Podejście strome. bardziej strome. Przy mówieniu bardzo Ciężko łatwo złapać mówić. zadyszkę. Dokładnie. Właśnie. Pod tak się pojawia na plecach, ale jeszcze nie kapie. Długa droga przed nami. Długa. Ciemna. Zaplanowane 40 km. Latarnie się kończą. No i tam jest następna. a, ale a ta jest już inna. Racja. Jest inna, e, inny rodzaj światła. To jest zupełnie biały. Taki nieklimatyczny Zimny. E, jak, w ja jakoś... film, jak Alan Wake, taka gra była. Ta ja nie grałem, ale powiem szczerze, że znacznie bardziej wolę te klimatyczne, żółte latarnie. Są przytulniejsze, zwłaszcza jesienią, zimą. To są chyba sodowe, nie? Co na żółto świecą takie ja te żarówki, pojęcia. a te to takie ledy. Ja nie jestem bez studiów niewykształcony, tam Ale się na żarówkę. Ale tego nie uczą, bo to, to, jest, to, jest, A. to jest rzecz bardziej humanistyczna, bo się odwołuje do, do Twojej uczuciowości. Aś. No tak, ja e. widzę kolory. Bo... Ale jak, jak one na Ciebie oddziałują? A. Czy jest Ci przyjemniej iść pod taką latarnią jak ta, czy taką jak była tam żółta? No i to zależy jakiś żółty. Chyba, że musisz, musisz chyba, że rozpoznać jakiś kolor, odczytać. Ja wole, czegoś. Ja wolę iść pod Nie Wtedy to jest lepiej. Bo o nie tym ma klienu, to jest, jest zimny. To nie jest i tak jest wokół ciebie. Nie lubię tego żółtego koloru, bo całe życie się z nim stykam. A taki biały to jest jaśniejszy i im się kojarzy. Na chwilę obecną większość czasu spędzamy pod już takimi lampami. Takimi lampami dom, e, i można zobaczyć, Białymi Co dają lampu, białe tak. światło W biurze jak Aha. siedzisz Jak robisz zakupy w sklepie Jest teraz białe się W wielu nowych domach Też, też e, walone jest w sumie takie racja. Światło Ale w białe miałem Zerknijmy na, na jakąś tabliczkę przy domu Czy dalej idziemy ulicą Bad Asów e, Tak Ulica Bad Asów to nie przypadek, że nie ją trafiliśmy. dup, ulica. Skurczy byków. E Dobra, lewo. następne wejście będzie jakoś później. Wyciągaj swoją nagrywajkę, będziemy mogli coś nagrać dla Ciebie, bo w ogóle idziemy, nie przedstawiłem Cię, na patrz. Drugie A, wejście, ty... w którym miałem na początku Jak tego mogłeś? wejścia, miałem hmm. powiedzieć, że nagrywam z, z świeżą krwią polskiego podcastingu, hmm. długo wyczekiwaną. Hmm. Krwią, od się. Krwią, gruźliczą. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Mogę się przedstawić, czy? Dobrze, nie jakoś ja cię, ja cię zapowiadałem, że, że jesteś tym długo wyczekiwanym podcasterem, który chce nagrywać podcast autorski, amatorski. To ja nawet e... nie wiem, co to jest podcast amatorski. To jest to, co robisz, autorski? właśnie. Troszkę Ci brakuje wiedzy ogólnej ze środowiskach i znajomości historii, ale to nie jest rzecz długożerna, Wyrobisz się. E... No, mianowicie tu jest historii. Dlatego dla takich osób, jak ty, nagrywam teraz tą całą serię historię polskiego podcastingu. O, ja posłucham. To nie jest, to jest zakaz pakowania. Czyli jednak nie ma nazwy nie dla tak, Jakub Wąsek. Właśnie, dobry. bo zgubiliśmy dobry. wątek z podcastu niestosownego. Dokładnie tak. Który odcinek teraz się będzie produkował? Piąty chyba, nie? Już Jest był w piąty, Byłem człowieku. Już, piąty? już pięć odcinków, to już prawie okrągłe dziesięć, ale tak w zaokrążeniu. Żeby... I teraz będzie już szósty, ale ma opóźnienie kilka dni. Tak, idziemy dalej ulicą Batasów. Y... No. I i, i... I pies szczeka znowu, bo idziemy w sioł znowu. E, nie, ja miałem mówić o tym. Były kiedyś dawno, ze dawnych y, czasów takie zasady, zasady, kilka A. reguł do spełnienia, e, żeby móc się nazywać pełnoprawnym podcasterem. Śmieć kanał RSS, to wiem i mam. Tak, tak, to było. Już wymusiłem to na Tobie. No tak, bo I bardzo jesteś dobrze. moim jedynym subskrybentem, ale teraz mam już dwóch. E, E, będziesz mieć więcej, bo w ogóle po, po, nie, nie wiem czy widziałeś na Facebooku. Pole, wiem, po, poleciłem twój podcast Filipowi Dawidzińskiemu, On o. zawiaduje pod stacją. No i został.. Ja się dodałem on, sam. No sam. Dodaje się do czego innego. Do tego cię do, dopiero do podstacji się nie dodałeś. Dodaje się do tego złego podcastu. Ja się do kilku Katalogu podcastów. Ale może tam Prowadzonego przez wiem. Borysa. Czy taki zły, to nie wiem, ale, ja ale przynajmniej przynajmniej co niektórzy twierdzą o imieniu Filip, i nazwisku Dawidziński, że to jest ten zły. A, ehm, chociażby chodzi, dlatego, że przez K. Chodzi na czarno ubrane? Ty chodzisz na Katalog podcastów. Ma czarny layout, katalog? Czy... Nie, bardzo biały. Znaczy A, ciemniejszy jest, dobry, jest. Biały jest dobry. Jak białe światło, mówiłem. To jest tak zwany labirynt wątków. I sensu. Uwielbiam takie no, żółte rzeczy. No złote światło jest ciemniejsze niż białe i nie jest takie dobre jak białe. Ale no, tak samo, bo ja byłem na ciemnej stronie i na jasnej. Ja się pojawiłeś na się teraz na Facebooku w grupach A. paru podcastowych. Dzięki mnie, bo tak? ja parę dni, temu, parę dni temu, powiedziałem Filipowi Dawińskiemu że Ale jest tutaj właśnie taki, jeszcze, taki gość. Jak możesz nie znać, bo właśnie, Podcast bo jest śledzony. Nie tylko jakiś, nie tylko dla orłów. A. Jest przy odcinku numer PR liard. Czekaj, to dla mnie. E, I nie, to nie dla. Jest, mnie, jest, tak. jest, jest, jest. Bardzo, bardzo, bardzo Fajna rzecz. Gość, gość robi sporo rzeczy dla świadka podcastowego i jęczy niesamowicie, że brakuje mu podcastów takich, jak ty nagrywasz. O, to fajnie. To, ja, to jest fajne. Spod, spodoba mu się. Spodoba tak? mu się. Na pewno skoro już polecał, no to pewno już przesłuchał sobie coś. No i cię dodał do podstacji. No, to i, ja i, wiem, i... Ale to ja będę nagrywać teraz. Tylko jeszcze wakacje mam. Bardzo ważne, żeby być no. bardzo podcasterem. To czekaj, RSS, to, Zasady Podcastingu. RSS, RSS ma. Nie, nie, nie podcastingu. podcastingu 7 złotych zasad podcastingu to było bardziej skomplikowane i ich do końca nie pamiętam. Ale to, już to, o kolejność na pewno. To mówimy o tym, jak nie, można się nazwać. E, pa, nie, pod teraz się patrzymy szybciutko. To jest czarny. Widzisz? Wyszliśmy na czarny. Właśnie nie, nie widzę, bo czarny jest. Dlatego ci zaświeciłem Ale to nie schodzimy w dół? Schodzimy w dół, pojedziemy teraz w się, Przez wiele kilometrów jeszcze y, Druga stronka, bo w tej ręce trzymam o. No. I y, druga, druga zasada no, Taka tak. ważna ale mamy dygresję. jak jakieś kobiety. Miałem ochotę na taki kościere. niesamowicie długaśny, rozwlekły odcinek. Coś, coś takiego... Jak ta trasa, tak rozwlekły, jak ta nasza trasa po górach. Wszystkim, po kolei wszystkim tym słuchaczom, którzy nie lubią jeszcze takich słuchają, rzeczy. Ale którzy jeszcze ale... słuchają. Nie, ci co, ci, co, jeszcze, ci, co jeszcze słuchają, ci, ci najlepsi, mówiłem to w pierwszym wejściu, w wstępie, e, no. no to... To jest odcinek dla tych koneserów. Czekaj, to się jakoś dla to nazywa. Jak się pisze coś, to się używa fetyszysk. takiego akronimu. t, -t -r. I t nie. nie, wiem. T l d r I to Kontrol. znaczy e, to long don't read. Że za długie nie czytaj. To teraz powinieneś to w nazwie umieścić. A już Znasz nagrywałem to? takie Ekranium? rzeczy. A. Chociaż kto wie, może tym pobiłem rekord i, i, i będzie nagrani. Mam 22 godziny do nagrania na karcie. A, to, to nie, to ty. Ale to już Z chyba. 10. chyba wystarczy. byłoby właśnie. To zbyt długie. A im to może zrób najdłuższy podcast w Polsce? Zdarzały że... się 4-godzinne odcinki. Czy tam trzy godzinne. Zróbmy pięciogodzinne, taki, żeby kogoś wnerwić tylko. I pobić ogólnopolski rekord tu gości podcastu. Podejrzewam, żeby się to słuchało znacznie lepiej niż wiele podcastów sztywnych i nudnych, tylko że to jest właśnie Znowu dla tych fetyszystów, koneserów podcastów amatorskich szczeka. i autorskich. Kolejna z tych zasad. Aj, będziemy ulicą w ogóle inwałcką. In In to jest chyba źle. Chyba tam powinniśmy się wrócić do tego skrzyżowania. Aha, czyli nie wiem. miałem rację 10 minut temu. Teraz ja nie każdy... 10 minut temu, to tam, tam jak, jak, jak, się, jak się mówiłem ci, że, że to jest ten szlak. Ale on czyli był teraz taki... każdy podcaster może sobie przewinąć 5 minut i stwierdzić, że ten autor podcastu niestosownego nie. miał rację. Dobrze, inwałcko miałeś. Bo A, tak. To jednak tak. nie miałem racji. Nie, że to nie, to nie słuchajcie mnie bo się ona zmieniła bo ja się pomyliłem, bo ja nie mam mapy już tak będziemy przechodzić niedaleko kościoła katolickiego, PW świętych PW świętych? i trzy kropki, świętych trzech kropek tak, powiedz, co znaczy skrót pewnie? pod wezwaniem, bo tak wzywają tam do, do czegoś albo pod, pod wyzywaniem tak, pod wyzwaniem, bo, bo tam ktoś kogoś, kogoś wyzwał od najgorszych tam się często wyzywali w historii, nie? na pojedynki na przykład. Nie, bo było coś takiego... Czekaj, dobra, to, czekaj. zasady. Nie, chwila, dygresja jeszcze. Było coś takiego jak ekskomunika. To tam się wyzywali, nie? I teraz są kościoły pod wyzwaniem. No. Może na pamiątkę. Chyba. Na pa e... No dobra, zasady. pierwszy Pierwsza Do, a, zasada jest RSS. Rasun mój... Swój? Trzeba mieć swój RSS? No, czekaj, bo samochód jedzie. I... A, przejechał! Rejestracja KWA, cenzura. E... Teraz już wszyscy wiedzą, gdzie jesteśmy. Dobra. E... E... E... E... 10, 10 odcinków musisz nagrać. A to jeszcze nie jest no jeszcze cię brakuje, ale mu do szybko. dziesiątek to już jest 10. R no tak. za niedługo będziesz, ale też musisz nagrać jeden odcinek wanienny. O, to, to nie, to długo nie będę podcasterem, No to ja się rzadko myję, wiesz. Może też, to, też ujdzie, to, to... ale musi być włączony, to jakoś A. musisz sobie wykombinować. No My... ja pójdę, czekaj, jak pójdę na studia, to się będę częściej mył, bo będę mniej programował. to wtedy może o, mm, wanienny nagram odcinek. Tylko nie mam wanny, ale to za to najmniejszy problem. Dobra, reszta dygresji będzie offline. Kuba stracił okazję. Niestety mój sposób na przytroczenie sobie nagrywajki pod pachą działa o tyle kiepsko, że mi się sunęła gąbka. A te szybko trzeba było wyciągnąć nagrywajkę, bo znaleźliśmy jeża. Będzie wywiad z jeżem. Cześć jeżu. Masz jakieś choroby? Zaraź słuchaczy. Jeżu. Jeżu. Nie chcę nic mówić. Schował się w rogu. Osaczyłem go, boi się. Dobra, dajmy mu spokój. Nie będziemy stresować jeżyka. nie. Widziałam, ale nie jestem pewien, że on działalny. Jesteś teraz w mieszkaniu. Znaleźliśmy miejsce rodem ze starej gry RPG. Kojarzycie, jak się chodzi gdzieś po, jakimś, po jakichś zadupiach y, przestrzeniach takich losowo wygenerowanych w tej grze, aż nagle pośrodku lasu tudzież bagień trafia się na y, jakiś krąg, y, pośrodku którego tlą się światełka, są dziwne y, posągi. Albo tak coś jest. takiego. I tutaj jest właśnie tak. Na, okazało się, że na szczycie drogi krzyżowej idącej lasem na wzgórku jest taki wielki, wielki krzyż metalowy, a pod nim otwarta kaplica drewniana, pięknie oświetlona zapraszająca do wejścia otwórzmy drzwi Chrystusowi i ten słynny obraz gdzie Jezus ma radioaktywne serce i głowę i głowę też radioaktywną, ale w inny sposób, bo, bo głowę na żółto, a serce na, na biało biało-czerwone. Zauważyłeś? Tam są biało-czerwone, bardzo bardzo, bardzo patriotyczne. Narodowcy lubią pewnie. Bardzo ładnie zrobione, niezniszczone nic. są Ławeczki, żeby posiedzieć, wszystko się świeci mimo godziny już 22.30 będzie pewno. To jest dziwne, właśnie. Czy coś takiego przy każdej stacji przy każdej kapliczce też latarnia i, i, i nikogo nie ma I fajne miejsce klimatyczne świetne, świetne miejsce żeby się żeby przystanąć i zrobić a bo ty masz ja mam tak, tylko nie chcę o, może, może pianka polecieć mamy mocno strzepane Dobrze. No i tu jest taki wysoki krzyż, który ma Te już mówiłem no, z 13 metrów, nie? A Jakie 13. 20, 10. Ten? No. no z patrz. 10. Z 10 maksymalnie od, od ziemi ja licząc. Ja bym dał 15, nie. No to, ja to, to, jest około. to jest wysokość max tam trzeciego piętra. Mm. Mm. Masz takie schizy, że się cały czas obracasz. Najwyżej no, ja nas ktoś, ktoś pogoni z widłami, że pijemy piwo w takim miejscu. Ale chwali się, bo, bo świetnie zrobione. Wow! Jak mi się tutaj podoba? Ja nie chwalę, ale. Pod, pod względem, że, że, że, że, że, jest, że jest klimacik. No. No tobie się ze względów religijnych nie podoba. Bo podpinasz pod to filozofię jakąś głębszą. No to, a, a, a ja, ja to traktuję od filozofii turystycznej w tym momencie folklor to nie, to ja nie wiem <głos> mi się po prostu no. nie to przeraża jako. tam jest jakiś certyfikat, widzisz? za szkłem tam coś to jest, jest orędzie orę... tam? a może orędzie yy, siwy Jana Pawła II w ojczyźnie i coś tam reszty za bardzo nie przeczytam z tej odległości ja też nie a, z każdym łykiem wzrok mi się tak coraz bardziej. Uh, coraz bardziej mniej ochoczo chcę czytać. Daj spróbować tego koźlaczka. To jest pier pier pierwsze puszkę. To jest tak. pierwsze ambitne piwo, które wypiłem. Y zacząłem dopiero co słuchać. Szedca. żrawinowego. Co, co coś słodkiego sobie chciałem wziąć, orężatkę taką. Y I. A Koźlak z Broforu Amber. To, to jest jakieś, jedno, z pierwszych, jedno z pierwszych piw, które zaracenzował Bania. I ja wtedy też zacząłem słuchać podcastu o piwie i zobaczyłem w Tesco to piwo i musiałem wziąć i, i, i wypiłem im bardzo to zasmakowało. Faktycznie to jest naprawdę przyzwoity koźlaczek. O taki spoko. Ja lubię koźlaki wędzone. O, wędzone są, są już w ogóle ultra super, ale już ciężko dostępne. No piłem ze dwa razy. W ogóle takie raz to byłem na premierze takiego <śmiech> piwa z Biro i, i no tak się nazywa. No ale to nigdzie do takie. kupienia nie było. No gdzieś tam można w wąskich środowiskach się napić, ale było dobre. Jesień się zaczyna, będzie teraz dużo, dużo piw wędzonych z powrotem do kupienia z tych małych browarów. To są? No, to jest bardzo, bardzo jesienne klimaty. Mm. Ostatnio, kiedy wczoraj, przedwczoraj sobie byliśmy z Asią, jak wracaliśmy, skądś tam, no to, nie, to było w sobotę, tak, w sobotę wieczór, w Ursa Major z takim, takim pubie przy Placu Wolnica, Ursa Major Browar z Bieszczad, otworzył pub tylko i wyłącznie ze swoimi piwami i tam był deszcz wcisny piwo, które piłem wcześniej tylko raz, też podwędzane. Nie, Może nie jakieś rewelacyjne, nie ale nie bardzo białe. smaczne. I to nie jest miłość, nie. To i, i e, przypomniało mi się, jak nagrywałem podcast Deszcz, jeden z bardziej klimatycznych odcinków mojego podcastu. Oh. Oh. Bekło mi się na koniec. Podcast tu i bek. No, przyjemnie było tak wrócić nostalgicznie. A ten odcinek deszcz to do było wkładało. Hmm. Było... Akurat odgłos, odgłos deszczu dograłem w. Tak, tak dołożyłem w postprodukcji w montażu. Hmm. A to zciągnąłeś z YouTube'a, czy tak. Nie, ja mam dużo, dużo odgłosów wszelakich Bardzo dużo Od różnych życzliwych osób O, to ja mniej No, ale, ale Ale fajna rzecz była Chociaż koźlaki To też jest też jest, to też jest piwo bardzo jesienne No Taka jesień nadeszła w sumie Pora dobra noc, Bo już księżyc świeci Nie ma księżyca, są chmury I pada Delikatnie kropi, ledwo są ży Przejmujesz się, zacznę dostać ode mnie pelerynę Bo newsy Co się wydarzyło przez Kupiłem ostatnie kurtkę, pół godziny Tak, kurtkę. a była tak ładna Tak zielona. gustowna Miała różowe kokardki a... Była cała zielona, lubiłem ją ale kosztowała 80 zł i była nowiutka. Z promocji na łódstoku kupiona. E, no, e, i, i, się, i się zgubiła. E, poza tym, z dalszych nowości rzeka wyschła. Taka druga, mała. Czekaj. No, może ta to jest, płynie. Może to jest ta sama ta płynie tylko To jej bieg. Ale Biegu. tamta. Co mnie zdziwiło, no jasne, nie, niby tam susza, ale, ale to jednak są góry i tutaj potoczki potoczki malutkie mogą wyschnąć źródełka a większe rzeki nie mają tendencji wysychania aż tak szybko no może tam ale tutaj coś, coś bulgocze Skocz do wody jak usłyszymy plum to znaczy, że jest woda oj, boję się bo jest ciemno Poza tym zaatakowały nas wściekłe wilki. I się wywróciłem, bo ten wilk był tak wściekły, że mnie wystraszył i było ciemno. Zasadniczo okazało, takie, był pies. takie, takie pieseczki, pieski. które, które yy, wystarczyłoby lekko kopnąć, aby poleciały na Księżyc, a przynajmniej w połowie drogi do Księżyca. A ja ty się, się wystraszyłem, pośliznąłem się na noc, wywróciłem się, a ty się wystraszyłeś, że ja się wywróciłem. Mało tego, pieski te były za ogrodzeniem. Ale tak. kto się tam boi psów? To się boi psów. Dzielnie stałem, się nie przywróciłem, tylko jak usłyszałem, że Kuba coś, coś, coś na mnie wpada, to myślę sobie, że coś się na niego rzuciło. To szybko tylko wypracowany gest, ruch odruch, tak było. żeby zapalić światełko w latarce i zobaczyłem, że, że po prostu Kuba to heła, która nie dość, że gubi kurtki, to jeszcze boi się piesków malutkich, które są za ogrodzeniami. Ale dwa metry ode mnie. Nie widziałem ogrodzenia. To też prawda. Mniejsza z tym, ale z to latarką to tak z 5-10 sekund się zaparałeś. Chociaż nie, dobra, ze trzy. Muszę do jednej. Bo tak czekam na to światło. Gdzie pies? Biegam na się. Najpierw, miecz, najpierw nie? muszę chwycić miecz, na nagrywajkę. Czy moje najczulsze organy są bezpieczne? Aha. E Następny przystanek. Strasznie gęsto są pokładane te przystanki, a domów jest tutaj jak na lekarstwo. Zauważyłeś? Jeszcze jak powiedziałeś następny przystanek, to ktoś by mógł powiedzieć, że to jest następny przystanek Drogi Krzyżowej, bo tak się mówi też na Drodze Krzyżowej. To są przystanki to i autobusem się jeździ teraz. od jednego do drugiego przystanka Drogi Krzyżowej. Też a, też, tak też można. Nie. Dobra, znowu, mamy... znowu te lampy, które siedzą na biało, są ładne. Ale teraz mamy pierwszeństwo: tu jest znak, ale jest ciemny i nie widać. To nie jest żółto-białe. Dlatego samochody mają słońca wmontowane pod maską, które, które są niewolnikami, są chłaszczone batem przez kierowcę. Jak kierowca robi takie, takie ruchy, takie ręką, która to jest ręka prawą różne dziwne no to tym napędza korpkę, która chłoszcze batem małe słońca i one, one muszą świecić przed niego, żeby widział znaki jak jest ciemno głęboka logika jestem inżynierem projektujesz samochody na słońce Słyszycie? Deszczy. Bada. Deszczy! Pada! I to mocno. Eee, Kuby i tak nie będzie słychać w tym wejściu, bym się musiał odrzeć niesamowicie, bo siedzimy na przystanku, a między nami na ławeczce są nasze peleryny przeciwdeszczowe. <słyska> Ale tak leje, że że no że czekamy tutaj, aż troszkę fala przestanie. Jak sprawy się mają? Nie wiemy gdzie jesteśmy. Wiemy, że pada. Wiemy jeszcze, że zostało nam dużo do przejścia. Ale możemy tu posiedzieć do rana. I tak cię nie słychać za, za bardzo. Chociaż kto tam wie. Nie widzę kreseczek, bo jest ciemno. Ale mamy troszkę światła. Troszkę mamy w postaci latarek, różnych takich. Nie ma tutaj zasięgu, oczywiście. To jest przystanek pośrodku lasu, pośrodku niczego. Chciałem sprawdzić, jak się nazywa. Jest obok tego przystanku taka tablica też, ale żeby na nią spojrzeć, bym musiał wyjść na deszcz. Ogólnie jest fajnie. No. Na razie jest fajnie. Zobaczymy jak będzie za, za dwie godziny. Za 4 i 6. Czy przestanie padać? Jakby przestało lać. E, za, tak, tak za niedługo. No to w sumie można iść, nie? Raczej nie, nie czeka nas przedzieranie się przez jakieś krzaczory. Troszkę mokrawo będzie. No co? Zawsze można spłynąć Skąd? Przynajmniej nie jest jakoś zimno. Jeszcze. Jeszcze. Takie gadanie o pogodzie. Mam z przystankowy Mam cały usyfiony woreczek od nagrywajki Ale to nic Teraz ona jest w ręku Przestało padać Niestety jest w pół do pierwszej Podobno, tak Kuba twierdzi Sprawdźmy Tak, jest w pół do pierwszej Trochę, trochę późno i trochę mokro żeby kontynuować trasę tym bardziej, że dwie trzecie, nam, dwie trzecie nam zostały przez i to tak bardziej przez lasy i, i, i szczyty ale nad naszymi głowami widać już gwiazdy, przewiało chmury i stwierdziliśmy, że się będziemy wracać powolutku gdzieś się pokręcimy tutaj a może jak zacznie się robić szarawo to ruszymy na poszukiwanie zagubionej kurtki śmierdzi Kubię z buta ciekawe dlaczego to jest zaskakujące jak nawet przy takim no bądź co bądź oświetlonym miejscu Dużo gwiazd widać na niebie w porównaniu z miastem jakimkolwiek. Tu zaraz obok nas są latarnie z jednej strony, z drugiej strony. Tam się coś podświetuje. A jednak, jednak tych gwiazd jest ze cztery razy więcej na niebie niż w nocy w Krakowie. Co to znowu zaczyna lać? Chyba tak. Puchkę, a już nie, może, może nie, może po prostu wiadr zawiał i spadło parę kropel z drzew. No zobaczymy. Ale ten nie, bo nie, nie widać, nie widać za bardzo nad nami chmur. No, no. bo jest ciemno, a gwiazdy widać to? No. Chociaż pada Czekaj, bo tam są Dobrze. nie pada i się zrobił odcinek pogodowy tak wyszło a nie chciało się wyciągnąć nagrywajki i te pół godziny temu godzinę temu półtorej godziny temu nagrywać bo by trzeba było wyraźniej mówić, trzeba by unikać przerw, a i może bardziej uważać, bardziej dobierać słowa, żeby były ciut precyzyjniejsze. Dużo gwiazd. Idziesz? Czy idziesz, się pytam. Dobra. Nie zgub tego całego. No, woreczka okay. na pelerynę. Moja w końcu peleryna. Cisza, noc, temperatura się obniżyła, lekki chłodek zaczął łapać Wszystkie warstwy wierzchnie na siebie nałożyłem. Pora się ruszyć, żeby się rozgrzać wysiłkiem. I pustka w głowie, spowodowana zmęczeniem, przeszkadza w nagrywaniu, w poszukiwaniu tematów, które pewno się pojawią. W momencie wyłączenia nagrywania. Tak jest zawsze. Tak jest. No, może nie zawsze, bardzo, bardzo często. Że akurat wtedy, kiedy fajnie by było coś powiedzieć, nie ma człowiek nic do powiedzenia. Dopada go stan błogiej bezmyślności i jest mu z tym dobrze. Tak się zacząłem zastanawiać przed chwilą jakiego bym był w stanie dostać przyspieszenia na idealnej drodze do przyspieszenia, czyli asfalt lekko pochyły w dół, gdyby tamten trzask zwiastował Zika. szarżę dzika, takiej wielkiej lochy z, z, e, e, no, z młodymi. I, i, i by nas atakowała. Dobra, ten ciemny odcinek już chyba przeszliśmy. Widzę jakąś jatarnię przed nami. Wężenie drogi. Nie, no bo ewidentnie złamał się jakiś dosyć taki konkretny konar. No, ale fajna fobia się pojawiła. To jest zabawne, że ty, sam, ty odczułeś tę samą fobię, co ja. Tak, tylko ty... Ja się oglądając do tyłu. No, bo ty masz jakieś schizy non-stop. Naprawdę, co, co, co chwila. Czy, czy to, A, że to słyszysz nie, nieistniejące samochody, widmo? Ja się bolę. Czy cokolwiek innego. Teraz się oglądamy za siebie non-stop. Wszystko przez ciebie. Tak. Nie, tym razem to był e, termosik uderzający o tak, twój plecak. Tak. Pada. Nie, nie, to, to wiatr nie, bo mi coś na głowę kąpnie, no więc, się... nad nami dalej są gwiazdy Ładne. zauważyłeś, że wydaje się, że niektóre z nich, e, niektóre z nich dają się być, zdają się być bliżej a inne dalej zupełnie jakby to nie były takie ciapki po prostu porobione na suficie a nie wiem, mi się podobają takie Ładne. 3D prawie że no. tylko nie mam okularów <śmiech> Może wtedy byłoby widać, które są a, wyraźnie da. bliżej, a które dalej. Okulary 3D do gwiazd. No. Nie wiem, jest taka fajna aplikacja. E, wiem, że, że jak, jak się na aparatem najedzie, na ten, nie, no to nie rozpoznaje konstelacje. To nie chodzi o aparatem, Nie, to Może GPS, GPS i, i e, żyroskopy, no. No, pewno tak. Góry, Bo tak. aparat w, taki w telefonie ma zbyt małą czułość, Dokładnie. żeby takie, takie kubki e, no, rozpoznać na suficie. I jest ciekawe, No, ale... Było modne parę lat temu. Przyszliśmy pod i już jest Te są żółte. Czuję się, czuję się bardziej przytulnie. Ha. Kucze, pasek ta... mi się sam rozpina w spodnie, Proszę <głosy głosy głosy> go Akurat miałem mówić o tym, że... Popatrzcie, ta droga wygląda jakby ma pośrodku taki rów. Jeden półdupek, no. drugi półdupek i taki, taki czarny rów Bo pełen czegoś tak, mokrego tak, pośrodku. Jak robią drogę to wylewają asfalt po lewej i po prawej i w środku wypełniają jakimś kiepskim asfaltem, coś można go wydłubać. Lężeczką. Szczoteczką do zębów albo łyżeczką. I teraz w środku tej drogi powstał taki jednocentymetrowy rów, w którym płynie taka jednocentymetrowa rzeka, nie? Mhm. Mm Przy okazji wyjaśniła się zagadka, do czego są używane szczoteczki do zębów. Po co one zostały wynalezione. Zawsze domowy. mnie to intrygowało. A chodzi właśnie o, o czyszczenie nimi, wyczyszczanie Rowów pośrodku środku ulic. Może tak być. A po prawej? Cóż to za napis? Poświecę taką jakaś gospoda? No to jest czyjś dom. Nie świeci komuś w oknach. Dobra. A jest to napisane? Eee, co to jest napisane? Siste. Viator. Wiator. Coś jak dzień dobry, ale nie po polsku. Nie mam z pojęcia po jakiemu. To, to by Sprawdźmy, mogło być. Sprawdzimy w Google, może jak wrócimy. <laughs> Tutaj będzie taki, takie wejście, w którym mówisz głosem lektora. Eee, jak czytasz? Nie będzie mi się chciało na tyle pomontować. Idea tego nagrania, tych paru nagrań jest taka, że to po prostu zostanie do siebie ze sobą zgniecione. Jedno po drugim zostanie opublikowany. I fajne te spodnie. Dzisiaj kupiłem sobie w second handzie, czyli w tak zwanym szmateksie spodnie za 34 zł. Fajne. Dużo jak na szmateks. No. Właśnie kot! Są... Kot! Przed nami Zakoło przebieg. Przez ulicę. Biało-czarny kot przebiegł nam drogę. To, mieli. to nie będziemy mieli nie w szczęścia. No a propos tych spodni, to są super. Ja Teraz będę częściej bywał w szmateksach, jak będę potrzebował ubrań, bo są spoko. Jak to e, Zastanawiałeś się kiedyś, skąd się wzięły te niektóre takie takie mądrości ludowe, czy tam takie ogólnie tak przyjęte, czyli nawet nieludowe, typu, wziast, że, że jak wysypiesz no? sól, to to będzie kłótnia, a jak znajdziesz pająka w cukrze, no to, no to, to na szczęście a jak coś tam innego... A jak coś tam innego, to przyjdą goście czy coś takiego. Jak? Skąd? Jaki jest sens tych wszystkich rozkmin tego typu? Nie wiem, a Dlaczego? możemy spróbować wyjaśnić któreś. No pająk... Ale to jest... Skąd w ogóle pająk w cukrze? Pająki nie jedzą cukru, pająki jedzą muchy. No właśnie, i to chodzi o to, że jak znajdziesz pająka w cukrze, to masz szczęście, bo to znaczy, że w nocy go nie zjadłeś, bo słyszałem, że człowiek jak śpi, to no to, tam no to zjada, zjada pająki. pająki. I stąd się bierze nieświeży oddech rano. I tak właśnie, A to jest właśnie, to jest właśnie genialne, bo też się zastanawiałem się bierze? ten.. Prawda? To, nie myjesz sobie no. zęby? Wieczorem, Oczywiście nie szczoteczką, tylko tak, czymś innym. no masz posmak, jakbyś kurde zażar nie wiem, wątróbkę, e, wątróbkę z kupą kota. Nie? Takie no. jest po, kółę, po prawej jest zamek, zobacz. Jest zamek. W takiej małej wiosce. Tylko, że on jest w wysokości mojej. Wieże mają po półtorej po 2 metry. Co to w ogóle jest? To jest ten taki park rozrywki pod tą górą. No bardziej dla dzieci jakieś coś tam. Tak jak jest do przechodzenia. Ktoś śpi. Mm. Ciekawe. No, to śpi tam samochód po prostu sobie na parking. A to chyba tyle, nie? Fajne tam chyba są jakieś rzeczy Bo z drugiej strony widzieliśmy Zerknijmy przez okienko w płocie I jakiś hamak, jakieś huśtawki tylko I i A takie koniki na, na sprężynkach Standardowy plac zabach z tamtej strony jest fajnie, bo tutaj jest taki. Tutaj widać bardziej takie rzeczy do wspinaczki. O, zjeżdżalnia fajna coś do przechodzenia taka rura. I jodówka świeci Zawsze się zastanawiałem, jaki jest sens, że w tych wszystkich malutkich sklepikach czy tam kioskach to przez cały... Przez całą noc świeci się światło często bardzo. A to nie jest rzecz taka, że, że, że to jest wystawa jakaś ekskluzywna i, i e, że w celach reklamy nie jest. Zapadła wieś jakaś, czy tam zwykła wieś. Jest malutki sklepik, taki coś, coś pomiędzy sklepikiem a kioskiem. I świeci się tam światło non stop. Po cholerę! Dlaczego? I tak jest zamknięte. I tak nic tam nie ma ciekawego do zobaczenia. Ale się świeci. No, nie wiem. Ale to dobre pytanie to jest. Trzeba by kiedyś dorwać jakąś sklepikarkę. Która w czymś takim siedzi. I nie gasi tego światła. Może jak, jak ktoś długo pracuje w sklepie, no to doznaje takiego uszkodzenia e, pamięci, że, że, że zapomina za każdym razem zapomina gasić to. Bo tutaj jeszcze jestem w stanie zrozumieć, jak przechodzimy teraz obok takiego jakiegoś zajazdu karczmy czy czego tam, e, że, że są podświetlone, bo to różne rzeczy. Jest dużo, bardzo dużo. To są takie te malutkie, oświetlające roślinki. O, no to chodzi o ozdobę. Dobra, to tylko krakersy. Wstyd i hańba, wać panie. Poddaliśmy się w przedbiegach. Zrezygnowaliśmy z szukania kurtki, zrezygnowaliśmy z szukania. Sprób odtworzenia, z prób odtworzenia naszego, naszej drogi przez pola bez szlaku. No, fakt, byłoby to trudne. I pies szczekał. Dużo, drobce. dużo psów szczekało, co było mocno zniechęcające. Pies, bardzo psu. agresywne te wszelakie pieski. Aż, Aż zapomniałem już, tak prawdę mówiąc, że. Psy na wsi szczekają. Psy na wsi śpią, takie ładne pieski yy, śpią na zewnątrz, jak tylko nie ma zimy. Nieładne też śpią na zewnątrz. Nieładne też. Nieładnie szczekają. Wszelakie i wszystkie szczekają, pilnują w nocy. Nawet tym pieskom poduszkowym, kanapkowym włącza się tryb stróża. No i chcą zagryźć każdego kto tylko przechodzi obok ulicą Grzecznie cichutko chce przemknąć Nikomu nie chce wadzić A One robią rabanu niesamowicie dużo Stresują ludzi No, no to wybraliśmy, stwierdziliśmy, że pójdziemy A, inną drogą, tak bardziej ulicą W sumie ciemno, mokro Fajnie jest. No fajnie jest. Raz na jakiś czas przejedzie jakieś autko. Siedzimy teraz, sobie zrobiliśmy przerwę. Siedzimy e, na przystanku. Pijemy piwo. Po posiłku. Ja jem krakersy jeszcze. Pełna żulerka. Niemalże. Bo nie mamy co zrobić z czasem. E, jak obliczyliśmy, najbliższy autobus mamy za niecałe... 3 godziny a dojście na miejsce odjazdu zajmie nam jakieś 50 minut jakbyśmy szli powoli przyznajmy to, nie potrafimy chodzić powoli no chodzimy szybko raczej tak nawet, nawet biorąc poprawkę na poranione stopy zmęczone nogi to idziemy szybko. A, a takie były plany zmyte przez wielki deszcz. Zobacz, że nad tym przystankiem autobusowym, na którym siedzimy, rośnie drzewo. I gałęzie widać z przodu tego drzewa. Tego przystanku, no. I to drzewo rzuca cień. I jest tak jakby przedłużeniem zadaszenia. To ciekawe, nie? W sumie nie ma tu nic ciekawszego. Masz niesamowity dar do dostrzegania. Naprawdę. Rzeczy naprzeciwko mnie. Rzeczy bezsensownie. Hmm. Ma to sens. Bo to jest tak to jest ładnie. Z tym drzewem. Nie wchodzi mi to piwo. Porter łódzki okazuje się, że zmienił etykietkę, co z jednej strony jest fajne, bo, bo teraz wygląda naprawdę ładnie, a z drugiej strony to w sklepie naprawdę myślałem już, że go nie ma. Właśnie jak go znalazłeś, jak zmieniłeś? Przez etykietkę. przypadek, tym bardziej, że nie mogłem podejść za bardzo tak tak blisko blisko lodówki takiej wielkiej, gdzie jest, yy, mm. gdzie jest dużo różnych piw. Nie spodziewałem się go tam znaleźć. A się W ogóle znalazł. w tym sklepie. A się znalazł. I jakoś. Mm. I fajnie. Chociaż średnio mi wchodzi. Zbyt słodki jest. Nie mam ochoty na takie słodkie rzeczy. Skończyły się krakersy. Mm. <gry> Mogliby tu zamontować kosz. Nie pomyślej, że ktoś przyjdzie w o trzeciej w nocy i zazwyczaj i zazwyczaj są kosze przy przystankach. Właśnie tu nie ma i Dobrze, nie ma zostało ma tutaj. Co ciekawe, nie? Zobacz jak tu czysto. <mum> Może nikt tu nie pije piwa, bo wszyscy idą do Andrychowa. Hmm. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Nie znam się hmm. na udział. Czego się nauczyliśmy podczas tej wyprawy? To jest podcast edukacyjny. Mm, że lepiej kupić różową kurtkę niż zieloną, bo jak zgubisz zieloną to ciężej będzie znaleźć jak ci spadnie w trawę. A ja lubię zielony kolor i kupić Ewen... Ewentualnie należy uważać, yy, uważnie przytroczyć do plecaka swoją kurtkę. Mhm. Ale nauczyliśmy się też rzeczy. Ała! Bolał w uszy ten samochód. Jakiej rzeczy? Został to zagłuszony przez samochód. A! No, to nauczyliśmy się. Nigdy, tej nigdy nikt się nie dowie, czego się nauczyliśmy. A to była rzecz wiekopomna zmieni mogąca zmienić życie wszystkich osób, które by usłyszały tą Ws mądrość. I niestety i samochód przejechał. No i mogłaby zmienić wszechświat i mogłaby zamienić wszystkich reptilian w ludzi. W końcu, w końcu, królowa Anglii mogłaby zostać człowiekiem. Tak? Myślał. drzewo. Wielkie, wielkie, stojące na środku przed nami drzewo. Droga długa jest, nie wiadomo czy ma kres A droga kręta jest, co dalej za zakrętem jest Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło Szłoby się długo, gdyby nie to szkło To by się szło, to by się szło, to by się szło Gdyby nie to szkło